Minęła 15, tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marzena Godon i Olaf Warzyński. Mieli pomagać w podpaleniu fabryki zbrojeniowej w Czechach dwoje Polaków z zarzutami i w areszcie. Reforma Państwowej Inspekcji Pracy z podpisem prezydenta. To przede wszystkim dobra wiadomość dla milionów polskich pracowników. Ustawa została jednak skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Jest śledztwo w sprawie zamówienia szczepionek na COVID-19 za czasów rządów PiS. Belgijski sąd nakazał Polsce zapłatę producentowi miliarda trzystu milionów euro. Areszt dla dwojga Polaków podejrzanych o udział w podpaleniu hali w czeskich Pardubicach. Śledztwo dotyczy aktu terroru, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Obu tym osobom przedstawił zarzut udzielenia pomocy innym osobom, bezpośrednim sprawcom w podpaleniu tej hali należącej do firmy zbrojeniowej na terenie Czech. Podejrzani nie przyznali się do zarzutu. Dochodzenie będzie prowadzone we współpracy ze stroną czeską. To dobra i słuszna decyzja. Tak o podpisaniu przez prezydenta Reformy Państwowej Inspekcji Pracy mówi szefowa Resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka dziemianowicz bonk Dziś prezydent podpisał nowelizację ustawy i skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Nowe regulacje poprawią los wielu osób, podkreśla minister dziemianowicz bonk to przede wszystkim dobra wiadomość dla milionów polskich pracowników, dla tych, którzy czekają na to, aż państwo uchroni ich przed krzywdą, jaką jest wypychanie ich na śmieciowe zatrudnienie, na samozatrudnienie. Tu krzywdą jest pozbawianie ich prawa do urlopu macierzyńskiego, prawa do płatnych nadgodzin, ochrony przed zwolnieniem z dnia na dzień. Ustawa nadaje Państwowej Inspekcji Pracy Uprawnienia do zamiany umów cywilno-prawnych i B2B w umowy o pracę. Od decyzji inspektora pracy będzie można odwołać się do okręgowego inspektora, a następnie do sądu pracy. Do czasu prawomocnego wyroku decyzja będzie wstrzymana, więc nie będzie miała rygoru natychmiastowej wykonalności. Jest śledztwo i szukanie winnych za przeszacowanie zamówienia szczepionek na COVID-19 za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Belgijski sąd w nieprawomocnym orzeczeniu nakazał Polsce zapłatę miliarda trzystu milionów euro za 64 miliony dawek szczepionki nieodebranych od koncernu Pfizer. Chodzi o partię preparatów zakupionych w 2022 roku w czasie pandemii koronawirusa, w których Polska i Rumunia zdecydowały, że nie przyjmą, tłumacząc to mniejszą liczbą zakażeń i trwającą wojną na Ukrainie. Polskie władze prawdopodobnie złożą apelację od wyroku. Ta sprawa obciąża bezpośrednio byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. To zamówili za dużo, przeliczyli, my będziemy musieli jako wszyscy Polacy spłacać te długi. Politycy Prawa i Sprawiedliwości do winy się nie poczuwają. Zrzucają ją na szefową Komisji Europejskiej Urzule von der Leyen, która, jak mówią, wzięła na siebie negocjacje z koncernem Pfizer. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówi, że kraje unijne były postawione pod ścianą. Mówiąc szczerze, nie mieliśmy innego wyjścia. Jeszcze przy tych zachowaniach ówczesnej opozycji, która straszyła masową śmiertelnością, umieraniem ludzi na stadionach, nie ulega wątpliwości, że rząd był pod ogromną presją. My jako opozycja wtedy też zabiegaliśmy, aby kupować te szczepionki, mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Natomiast no, nie jest rolą opozycji analizowanie kiedy i za ile i w jakiej ilości te szczepionki kupić. Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła dziś, że środki, których domaga się od nas Pfizer, w służbie zdrowia mogłyby zostać przeznaczone m.in. na roczne finansowanie leków dla pacjentów onkologicznych czy utrzymanie służby ratownictwa medycznego. To są aktualności jedynki. A w nich wracamy do wczorajszej strzelaniny w jednej z łódzkich fabryk. 42-letni napastnik, były pracownik zakładu usłyszał zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa, groźby przy użyciu broni oraz posiadania środków odurzających. Grozi mu nawet dożywocie. Prokuratura zapowiada wniosek o areszt dla podejrzanego. Wczoraj nad ranem wszedł uzbrojony do swojego dawnego zakładu pracy. Następnie mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku byłego przełożonego. Po ewakuacji kilkuset pracowników zaczęła się obława służb, którą zakończyły wielogodzinne negocjacje. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. O czym informował Seweryn Potentas z Radia Łódź. Nasza tenisistka Iga Świątek potwierdza oficjalnie rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. To Hiszpan Francisco Rojcz. Szkoleniowiec pracował m.in. z Rafaelem Nadalem, podkreśla trener Michał Gawłowski. Miejmy nadzieję, że te parę tygodni jakoś tam im uda się dobrze popracować. Nie zdziwię się jak się na dłuższą chwilę Iga wycofa, żeby swoje przerobić. Myślę, że praca przy Nadalu i praca przy Idze jest też energetycznie bardzo podobna. Rojcz zastąpił Wima Fisetta, z którym Polka rozstała się pod koniec marca. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.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 Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest teraz dobra lub nawet bardzo dobra, tylko w Gdańsku i Bydgoszczy umiarkowana. 53% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych aktualnie. W lasach województw łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego jest średnie zagrożenie pożarowe. Jedynka.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 Autopromocja. Rzewka 11 lat jest. miałem to, jak ta piosenka się ukazała I wiem, że Sher tworzyła już dużo wcześniej Ale dla mnie miłość do Sher zaczęła się właśnie od tego numeru Mimo, że to nie jej w sumie piosenka bo to, to też była piosenka wykorzystana w filmie, Syreny Tak, w którym Szer zagrała I to, Rider. I to, Oj, dobrze, to dobrze zagrała, pamiętam. nie? Bo Sher jest dobrą aktorką A lepszą niż piosenkarką? We wpływie księżyca, tak. Okej. Okay. O jeszcze jednej pewnej bardzo znanej aktorce i piosenkarce, to już jutro będziemy Państwu yy, opowiadać. A dzisiaj druga godzina Folderu Ulubione, 13 minut po 15. Folder Ulubione. Ula Kaczyńska. Marcin Wojciechowski, dzień dobry. Zapraszamy na drugą część Popołudnia z Jedynką, przedświątecznego popołudnia, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że państwa głowy są już być może w zupełnie innym uniwersum, niekoniecznie naszym, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby państwu jak najlepiej towarzyszyć w tych ostatnich dniach przygotowywać. Właśnie świąt. nie wiem, czy państwo zauważyli, szczególnie tutaj mówię do słuchaczy w miastach teraz, że te miasta już jakoś opustoszały, mimo że dopiero do świąt jeszcze trzy dni. O, Szkoły już przy... chyba są no, no, zamknięte. Kto miał mieć wolne, kto miał co odebrać, to poodbierał. W miastach korki nie, za to do domów państwo wrócili, do swoich rodzin, do swoich bliskich. Bardzo nas cieszy to, że radio może być z państwem w, tej właśnie, w tym właśnie czasie, zarówno przed, jak i w trakcie świąt. Proszę pamiętać o jedynce. A teraz już Teddy Swims, what more can I say? A my, owszem, możemy coś więcej powiedzieć. Powiemy zaraz. Och, kolejna odsłona zbioru, zbliża się. came storming in 5 a.m you woke me up again cause the doubles on ice and your friend dying got you all up in your head again about a picture on my phone from a girl i used to know that you searching flights back home I'm like please don't go got my heart paid up real high vocabulary running low out of breath i keep going and going oh no if i'm on At home, I'm like, please, what more can I say to you, baby, when I'm out of words you haven't heard, love, can't make you stay, it's your pain, tell me when I'm supposed to say. except don't go, down my heart way. real high, what can it hit me? Eddy Swims w Radiowej Jedynce. Już niedługo nasze stulecie, stulecie Radiowej Jedynki. W związku z tym my, jako osobne redakcje jednego radia, jednej anteny przygotowujemy państwu różne atrakcje, różne audycje specjalne. No i my też z Ulą przygotowujemy audycję specjalną. Duży projekt, myślę, że w ciągu roku naszej pracy, to chyba największy, który stworzyliśmy do tej pory. To będzie projekt wyjątkowej audycji na żywo, audycji słowno-muzycznej, ale zwykle te, które śpiewają, będą opowiadać, bo zapewne jest o czym opowiadać, jeżeli chodzi o lata 90., mnóstwo historii, biorąc pod uwagę fakt, że artystki, które przyjdą do nas, debiutowały w tamtym czasie albo odnosiły swoje największe sukcesy. Już wiemy, że wśród tych artystek będą Renata, Renata Przemek, Przemek Kasia, Kasia Stankiewicz, Reni i... I... I... No i jak to zrobimy? Normalnie... I z... Nie, i zrobimy tak, że teraz dla odmiany powiemy... I jakiż to mężczyzna dołączy do naszego składu, no bo tak jak Państwa informowaliśmy, to będzie wieczór, podczas którego nasze dziewczyny będą opowiadać, wspominać yy, lata 90. a jeden z najbardziej utytułowanych, utalentowanych i naprawdę niezwykle yy, obdarzonych niezwykłą wyobraźnią pianistów, Bartek Wąsik przygotuje specjalne aranże yy, tych największych przebojów naszych bohaterek. Bartek Wąsik to jest człowiek, który między innymi współpracował z Edytą Bartosiewicz i z Melą Koteluk. Wspaniały, fenomenalny człowiek, wsp fenomenalny pianista. Bardzo utalentowany, proszę państwa. Kiedyś poszedłem na jego koncert y, utworów Radiohead, który grał na fortepianie i powiem państwu, że siedziałem w widowni, a moja szczęka gdzieś była na podłodze. Naprawdę to było wielkie. Tym bardziej cieszymy się, że to właśnie on będzie grać na y, fortepianie, te utwory. Koncert będzie rejestrowany już w najbliższą środę, czyli tak. 8 kwietnia o godzinie 17.45 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Szpilmana w siedzibie Polskiego Radia. Udało się, widzisz, w, dwójkę, w dwójce zawsze siła. Z, mamy zaproszenia na, tak. na ten wieczór i on będzie rejestrowany, a potem zaprezentowany na antenie 17 kwietnia, czyli w weekendowy, w urodzinowy weekend jedynki. A teraz kolejna artystka. No, to, to Poddajmy jej głos po prostu. Y, folder małpapolskieradio.pl to jest adres, pod który prosimy przesyłać informacje, jeśli chcą Państwo otrzymać od nas zaproszenia na to wydarzenie. I być z nami w środę po południu w bardzo wyjątkowym towarzystwie. so kwamu Natalia Kukulska dołącza do naszego grona artystek, które pojawią się na scenie w trakcie Gwiazdozbioru Jedynki po to, żeby opowiadać i wspominać to wszystko, co działo się w latach 90. w muzyce, Także w polskim radiu, no bo przecież marzymy o tym wręcz, żeby się dowiedzieć, jakie jest to uczucie, kiedy po raz pierwszy swoją piosenkę słyszy się w radiowej jedynce. Na przykład w radiowej jedynce, na antenie całej Pols w całej Polsce, dosłownie wszędzie. Na pewno dziewczyny mają dużo anegdot, a dla Natalii Kukulskiej to pewnie szczególne wydarzenie, bo w tym roku mija 30 lat od jej dorosłego debiutu. Posłuchajmy, co mówiła o swojej artystycznej drodze. Wiem, co mi przyświeca, moi drodzy, te motylki w brzuchu, że chciałabym po prostu, jak, jak idę do swojej pracy, która jest połączona z moją pasją, mieć poczucie, że coś stwarzam na nowo, że trochę siebie trochę znowu weryfikuję od nowa, że rozwijam się, że się uczę, że, no wiesz, jak mam wybór, zawsze daję ten przykład, jak mam wybór zrobić tak po prostu, rutynowo, a zrobić najlepiej i mieć z tego totalną satysfakcję, no to co to jest za wybór? Mamy jedno życie. No właśnie, mamy jedno życie, Raczej. wykorzystajmy jak, jak najlepiej. Zapraszam na naszą audycję słowną muzyczną 8 kwietnia. Wtedy to audycja będzie rejestrowana. Folder małpa polskiradio.pl Tam czekają zaproszenia tak. podwójne. Jeszcze dodam, że oczywiście liczymy na Państwa aktywność. Będzie można zadać pytanie, Ale włączyć się. Tak. To będzie nasza wspólna audycja. No i czekamy na Państwa w Polskim I Radiu. I między innymi ten utwór zagrany na fortepianie przez Bartka Wąsika zabrzmi w trakcie naszego spotkania. Tej słów dałeś mi już, tym później mniej zostanie. Dlatego nie mówiąc nic, słowa niosę Ci w drżeniu rąk, kiedy stoją. Zdarzy mu się, tym później mniej zostanie, oszukać próbuję czas, już nie chodzę spać, każdą z chwil przeżyć chcę jeszcze Ciebie tym mnie więcej Ciebie, tym mniej, bardziej to czuję niż wiem, im więcej Ciebie, tym mniej, jak to jest możliwe, dlaczego im więcej Ciebie? Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej prosto z koncertowego cyklu, renomowanego koncertowego cyklu MTV Unplugged. Jest godzina 15.30 w programie pierwszym polskiego radia. Czas na skrót aktualności Olaf Warzyński. 6,19 za litr benzyny 95, 6,80 za dziewięćdziesiątkę ósemkę i 7,64 za litr oleju napędowego. To jutrzejsze ceny maksymalne paliw. Ceny paliw najniżej w Europie są właśnie w Polsce. Robimy, nie gadamy. Mówi premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Ceny maksymalne wprowadził rządowy pakiet CPN. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy podpisana przez prezydenta nadaje inspektorom uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Uczciwy pracodawca nie zobaczy najprawdopodobniej nigdy inspektora pracy. Prezydent Karol Nawrocki skierował jednak ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. W jednej z łódzkich fabryk strzelał do dawnego przełożonego. Dziś usłyszał zarzuty. Zarzut usiłowania zabójstwa, zarzut gruźb przy użyciu broni. Chodzi o 42-latka zatrzymanego wczoraj po strzelaninie i długich negocjacjach. Prokuratura chce aresztu dla mężczyzny. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach pomyślnie przeprowadzono skomplikowaną operację kardiochirurgiczną. Pacjent to dwunastolatek ze złożoną wadę serca i dozą. Zabieg się udał. 25 lat po kradzieży udało się odzyskać wartą około miliona złotych rzeźbę z Dylewa koło Ostrudy. To pomnik z różowego marmuru karary, kararyjskiego. Autorem jest Adolf Wild. Rzeźba została skradzona, skradziona z parku w Dylewie w 2001 roku. Zapraszam na pełne aktualności o 16.00. Zagraliśmy państwu z pierwszej solowej płyty Eni Linux. Marcin ma taką ukrytą przede mną, taki ukryty przede mną folder ulubiony, jeśli chodzi o muzykę. Ja tam czasami zaglądam, no bo już wiemy, że jest to nietajny dokument. I wrzucam po jednej pioseneczce. To dla ciebie, pani Ania. Dziękuję I, i dziękuję ci, Ula, bardzo. Annie Lennox rzeczywiście jest bardzo ważną postacią w moim i myślę wielu słuchaczy naszych życiu. Bo to Bardzo charyzmatyczna, utalentowana i dobra postać. Niewątpliwie też bardzo ważną postacią w naszym radiowym życiu jest Marta Ziękiewicz. No, oczywiście, nasze słoneczko, niej... nasz promyczek. Dzień dobry. Bez niej e, nie wiedzielibyśmy wielu rzeczy, które dzieją się na świecie. I w ogóle nie tylko my, Marcin i państwo, ale cała Polska. Polska, bo z informacją, która dzisiaj do nas przychodzisz, no to jest y, ta to informacja jest z dużego, dużego, kalibru. To prawda, jest to news dużego kalibru, a dotyczy aktora Jean-Claude Van Damme. No, on był, on, poczekaj, jaki to był żołnierz. gatunek, jaki to Ale był Ula gatunek? dobrze pokazuje, to właśnie te ręce, <laughs> tak, które tak. tutaj próbują już Ale kogoś ciosem w czy nie. No tak, chyba, tak, jak, oczywiście. Moim zdaniem jakieś inne ja nie no, wiem, nie chodziło. Możemy ogólnie powiedzieć, że sporty Ula, walki. Ula przymierza film, się akcji. do mnie, proszę Państwa, prawie dostałem z kapcia, ale żyję jeszcze. Tak, Potwierdzą. Więc e, co z tym żonem Claudem Vandamy? No właśnie, on przede wszystkim kojarzony jest z filmów akcji tych z lat 90., końcówka lat 80.. -tych. No i niestety aktor musiał sobie zrobić kilkuletnią przerwę, a to wskutek urazu kręgosłupa. Ale jak to mówią artyści, twórcy, no nie mogą tak spocząć i nie robić nic i okazuje się, że aktor filmów akcji odkrył w sobie duszę artysty i postanowił ten czas wykorzystać bardzo płodnie, zaczął malować. Obrazy. Po raz pierwszy swoje obrazy światu pokazał w marcu 2026 roku. Teraz chwilę temu, tak? Chwilę temu. Jest to naprawdę świeża informacja. Podobno zaczął malować już kilka lat temu, ale to była jakaś tajemnica przez dłuższy czas. Być może się szkolił. No i dopiero teraz uznał, że warto pochwalić się swoją kolekcją. Stworzył 12 obrazów i jest to seria nawiązująca do 12 konkretnych miast. Jak czytamy na jego oficjalnej stronie internetowej poświęconej jego nowej pasji, te 12 miast to też są inspiracje dotyczące jego podróży, historii, refleksji nad światem, więc zobaczymy Hongkong, Mekkę, Rio de Janeiro, Kyoto czy Los Angeles. Na tej wspomnianej przeze mnie już oficjalnej stronie internetowej y, artysty y, możemy zobaczyć taki spot promujący jego nową pasję. No i jest to przeżycie dość ciekawe, bo Jean-Claude Van Damme, który kojarzy się właśnie z tymi ruchami, które Ula kickboxing. próbowała. Kickboxing. sporty walki, no to on z taką finezją porusza tym pędzlem po płótnie, miesza te kolory, ale tutaj proszę się nie zaskoczyć, jakoś za mocno, bo to nie jest taka zmiana o 180 stopni, on już w którejś sekundzie filmu nagle pokazuje te wszystkie swoje słynne ruchy, tylko uwaga jego przeciwnikiem Staje się płótno, bo on nie daje swojego podpisu w rogu obrazu, tak jak robi wielu malarzy, tylko taką jego mm, specjalnością jest przybicie bardzo mocnej, intensywnej piątki. Oczywiście dłoń ma wymalowaną farbą i taki jest właśnie jego podpis, który jest też pieczęcią. Największą popularnością prace Jean-Claude Van Damme cieszą się w Azji. Tam, może, tam się je kupuje za duże pieniądze. Przeglądamy z Marcinem jego stronę internetową z tymi obraz, obrazami. Hmm, no tak, jest to zdecydowanie sztuka figuratywna, czyli dokładnie widać, co chciał artysta powiedzieć. No ja bym tak nie namalował. No co? Ja bym tyle za taki malunek nie dała. No Ale to jest, wiesz, jak to jest z malunkami. Liczy się chyba, kto... I ile możesz dać niż co? No w tym przypadku zdecydowanie liczy się kto. No kto bo tu tam... się liczy? A, a za ile można kupić jego obrazy? To a wiadomo? to nie jest taka prosta informacja, którą można zdobyć. Tam się można zapisać na listę, bo oczywiście jest informacja o aukcjach, więc kto da więcej, ten będzie mógł posiąść jeden z dwunastu obrazów. Tam oczywiście sprzedawana jest cała historia, czyli ta siła, dyscyplina, emocje, które aktor mógł nam pokazywać na ekranie, to też właśnie ma wybrzmiewać w jego pracach. Życzymy rozwijania no talentu artystycy. swojego to, no, to, pasji dopiero początki. to na pewno to dopiero ja, początki. Ja myślę, początki. że należy zapytamy Kasię Stankiewicz w czasie naszego gwiazdozbioru, bo ona też zaczęła malować obrazy. Czy, czy to jest jakiś sposób artystów na odreagowanie? Może, nie wiem. Natomiast jeśli, jeśli państwo chcieliby y, z Clodem Wandamem święta, no to z cała kolekcja filmów, y, w których aktor gra, kopie, skacze, no i Wszystkie takie figury. I maluję, sportowe. widzisz? I maluję. I maluję Nie ocenia książki po okładce, widzisz? Dziękujemy Bardzo Marta. Dziękuję. Jak Jadwigiewicz była razem z nami? Wynajduję głębie. Jest przez lata. Przyczolej, ja z chmur słyszę więcej Ciągle tacy sami, w głowach tylko super plan Mamy lek na zło, ale medycyna tu nie pomoże nam Ja przytulam, ja przytulam, tak przytulam Jakieś lekkie rozprężenie nastąpiło, czuję. Nie dziwisz? Wiesz, już połowa na świętach. No to jak, jak, jak zaraz sprężanie ma... Nie ale, nie połowa ale połowa dopiero pracuje. do studia. Michał Strzelkowski, dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Połowa Cześć, obsługi mimo. ekspresu jedynki, jak rozumiem, bo zaraz się tu zjawi jeszcze wydawca za tak. szybą. Ale na razie robi zakupy, rozumiem. U nas było to nie, samo. na razie <grym> przygotowuje wszystko, układa <grym> dźwięki, żeby to wszystko, co przygotowaliśmy <grym> dla państwa, do państwa uszu trafiło. Ale nie mieliście takich wspomnienia z dzieciństwa. Moja mama na przykład jak pracowała i było czas przed świętami, to tam koleżanki to idź, zrób zakupy, ja tutaj za ciebie poodbijam, yy, yy, różne rzeczy popracuję. No dzisiaj to, na przykład, przyznam się szczerze, trochę ja tak zrobiłem, można otworzyć laptopa i zrobić takie zakupy przez internet. No tak, wtedy tak nie było. A, ja jutro, a można iść też ze święconką w sobotę i nie wrócić przez 5 godzin na przykład. Można i tego się akurat przez internet nie zrobi. Nie zrobi się, ale jest to też jakiś sposób na uniknięcie pewnych zdarzeń. A przyniosłeś wtedy całą tą święconkę do domu, czy już po koszyczku było. To zależy od okoliczności, które nastąpiły w międzyczasie. Czyli rozumiem, rok rocznie robiłeś sobie takie pięciogodzinne wypady do kościoła. No gratuluję. No pozdrawiam, pozdrawiam mamo, pozdrawiam tato Marcina. O Boże. Co u Ciebie dzisiaj? Po szesnastej wyruszymy w podróż na Księżyc razem z astronautami, którzy tam już lecą. Znaczy na razie jeszcze okrążają ziemię. W nocy polskiego czasu ruszą w stronę Księżyca, jak się już dobrze rozpędzą. Ale my o tej misji Artemis 2 opowiemy i o tym, co ona ma przynieść i co po niej się wydarzy, bo będą kolejne misje oczywiście. Będziemy także mówić o książkach dla dzieci, bo dziś Międzynarodowy Dzień e, Książki dla Dzieci. A to ważne, bo jeśli się czyta w dzieciństwie i ważne też co się czyta w dzieciństwie, to wszystko razem ma wpływ na to, jakim się jest potem dorosłym. Michał Strzałkowski z Państwem po 16. Proszę być z nami cały czas. Radio Kierowców pomoże Państwu dojechać do celu na święta. Ula Kaczyńska. Marcin Wojciechowski. Monika Góral. I Karol Smyk. A jutro wrócimy tu o 13. Dziękujemy.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 599 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Ekspert. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Słownik podatnika. Wrażliwość.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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobre wiadomości za dwójki. Łódź Warszawa, okolice węzła Konotopa. Tutaj została odblokowana jezdnia w stronę Warszawy, wjazd do Warszawy, ale cały czas niestety utrzymuje się zator. Rano doszło tutaj do zdarzenia drogowego. Zderzyły się trzy pojazdy, dwa samochody ciężarowe i auto osobowe. Jedna z ciężarówek zapłonęła. Była zupełna blokada jezdni w stronę wjazdu do Warszawy. Później kierowcy jechali pasem awaryjnym. Następnie jednym z pasów jezdni w stronę Warszawy. I awaryjnym, no a teraz mamy wiadomość, że już pełna szerokość dwójki jest dostępna dla kierowców, ale korek niestety utrzymuje się. Zaczyna się w okolicach Pruszkowa i ciągnie po węzeł Konotopa. Zresztą korki w okolicach Warszawy są duże na innych obwodnicach również, m.in. na s 8 Na jezdni prowadzącej w stronę Białego Stoku zwalniamy dosyć mocno, ale też w stronę Wrocławia. Południowa obwodnica Warszawy też zakorkowana za węzłem opacz na jezdni prowadzącej w stronę Terespola należy spodziewać się spowolnień. Na południu kraju też bardzo duże korki, zwłaszcza na czwórce, na dolnośląskim odcinku, między Legnicą a Wrocławiem kierowcy mocno zwalniają w kilku miejscach, w okolicach w okolicach Wądroża Wielkiego, a także dalej jadąc w okolicach Kostomotów w stronę Wrocławia jest największy ruch. Też na Śląsku już są korki, okolice węzła Murckowska, ale też Brzęczkowic, węzeł Brzęczkowice tutaj też będziemy zwalniać. To wszystko na jest w stronę Małopolskim. Korki też na obwodnicy Krakowana A4, tutaj zwłaszcza na jezdni w stronę Rzeszowa. Korek zaczyna się na bramkach w Balicach i ciągnie po Kryspinów. W przeciwną stronę nieco lepiej, ale też należy liczyć się z bardzo dużym ruchem.